Jones spalam w yapie to Hot pala Cały czas do przodu w japie, damy radę i takie tam. Poklepują po plegarach Mówią tedy rozpierdalasz naraz na tych bankietach Na sercu będę w okularach Kompozycje zły, girl i dobrych mi, Z mordy kapie to zwykłe Dzień dobry z tym, dawno jest przywykłym ja To ten gra i gra pozorowi Każdy w to na otro gra. czysty black To raport z tołu. teraz są tak za na maksa tak zegmym, miała po stołów zjazda Czwarta taksa i na tych ziomów maskach cuda Warstwa, udawactwa, to że wpędzam ich do grobu to kurwa zacna motywacja Pracę mamy ogrod, potem będzie pogrod Przynosimy dobroty, do przekaz swoim wsiąkom Motywują mnie najbardziej ci, co we mnie wątpią Motywują mnie najbardziej ci, co we mnie wątpią Pracę mamy ogrod, potem będzie pogrod Przynosimy dobroty, do przekaz swoim ciągom! bardziej co we mnie wątpią motywują miany, co mnie, co we mnie wątpią Ty patrz, typa ziomki, a krąg ich chyba wątpię Widzę, że usycha, a nie słychać tu ich modlitw w sumie zaraz mówić, szkoda, typa będą mogli u mnie ludzie podli, dotyka świat niedobry umiesz się odbić, odkuć, bla bla w porządku, żadna zradla, poza to jedną Motywowała mnie to cała ich niepewność Na salach dziś ty masz niepełno Wiesz jak jest ze mną Będą ci mówić, że to bełkot Znam grę tą W sumie, że nie wiedzą gdzie jest sedno To jest piękno Z nadętą miną i nie wiedzą z co bijąc Na pewno w tento sezon mogli nieco poczuć pinion. Pracębamy o grób, potem będzie pogrób Przyrozimy dobro ty to przekaz swoim ciągom Motywują mnie najbardziej ci co tam nie tąpią Motywują mnie najbardziej ci, co we mnie pąpią. Prady mamy ogrod, potem będzie Boga Przynosimy do ty dobrze swoim ziomkom Motywują mnie najbardziej ci, co we mnie pąpią. Motywują mnie najbardziej ci, co we mnie wątpią Powątpiewali? Podobnie wali A dziś się z ziomkiem wiesz? Konopi pali, okropnie dali motywacji mi przez szmat lat I to jak wracali po niebanglasz, to to jest szachmat Każdego dnia myślę o niedowiarka Cały swój life coś komuś udowadnia Coś sobie wyśnie znowu i chcę to spełniać Chcesz to to wyśmie ty mnie to napędza Cała to konkurencja wpływa na mnie pozytywnie Cała ta konkurencja, robił przy mnie pozydziwne. Stała ta w dłoń dupencja, cały żyd ciekoń potencjał. Niesamowicie wątpię we mnie, a to cholernie mnie nakręca. No i ja ma kurwa, i z wszyscy. I pamięta jedno, to była dopiero uvertulla. Jaką spalić cała orkiestra? To się kurwa zestraszyć!